Ewangelia Marka, drugi rozdział, będziemy czytali od pierwszego wiersza. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Mowa oczywiście o Panu Jezusie. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli.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 I usłyszano, że jest w domu. W Ewangelii Mateusza, w paralelnym fragmencie, czytamy, że przybył do swego miasta. Choć Jezus wychował się w Nazarecie, to właśnie Kafarnaum wydaje się było miastem, gdzie pracował i gdzie miał dom. W jakich to było okolicznościach, to jego przyjście? Cofnijmy się proszę rozdział wcześniej, gdzie rzucimy okiem na kilka miejsc pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, gdzie zobaczymy, co już wydarzyło się w tamtym regionie i co już ludzie myśleli o Panu Jezusie. W 21 wierszu czytamy, że weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Pan Jezus już rozpoczął tą służbę głoszenia Królestwa Bożego i Jego nauka wprawiała ludzi w zdumienie. Nauczał inaczej niż uczeni w Piśmie. Uczeni w piśmie bardzo często cytowali rabina tego, rabina tamtego. Powoływali się na różne autorytety, ale w ich nauce niewiele było prawdziwego wykładu Słowa Bożego. Jezus natomiast głosił im słowo. Nie głosił opinii tego rabina, czy tamtego rabina, tego mądrego, czy tamtego mądrego z różnymi tytułami, ale głosił słowo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 Mocy, które przynosiły ludziom wyzwolenie. Ludzie, którzy byli dręczeni przez złe duchy, doświadczali wyzwolenia. I ludzie dziwili się, cóż to takiego. Wiesz, 28 mówi nam, że wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 32 wiersz mówi nam, że gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, czyli wszystkich chorych i opętanych przez demony, ludzi zniewolonych. I czytamy, że całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów. Wiersz 39 mówi nam, że poszedł więc i kazał, czy mówił kazania w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Wiersz 45 mówi nam, koniec tego wiersza, że przebywał na ustroniu, na miejscach pustynnych, a więc starał się już trzymać z dala, tak wielu ludzi do niego ciągnęło, a jednak czytamy, że i tam schodzili się do niego zewsząd. A więc ludzie ciągnęli ze wszystkich stron, ze swoimi problemami, przychodzili z ludźmi, którzy byli w jakiejś duchowej opresji, depresji i przychodzili do Jezusa. Jezus dokonywał niezwykłych rzeczy, coś nowego zaczęło się dziać w Galilei. I tak też było tutaj. Wiersz drugi mówi nam, że zeszło się tak wielu, iż się już przed drzwiami nie mogli pomieścić, a On głosił im słowo. Wyobraźmy sobie ten tłum, który zgromadził się, aby słuchać nauki Bożego Słowa, głoszonego przez tego młodego, zaledwie trzydziestoletniego kaznodzieje, którego znali, jako miejscowego cieśle, stolarza. Kto był w tym tłumie? Różni ludzie, mężczyźni, kobiety, dzieci, ci, którzy pragnęli lepiej poznać Boga i Jego Słowo. Oraz w takim tłumie też znajdą się różni ciekawcy, poszukujący sensacji gapie, byli też tam ówcześni żydowscy teologowie, uczeni w piśmie, znawcy pisma, religijna śmietanka. Łukasz w swoim sprawozdaniu tego miejsca w piątym rozdziale mówi, że siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, a więc i z południa. I z Jerozolimy nawet. Było tam pokaźne grono tych najbardziej światłych religijnych umysłów tamtych czasów, którzy z całej okolicznej krainy z Judei i z samej Jerozolimy, z centrum religii żydowskiej, przybyli, aby przysłuchiwać je temu stolarzowi, który głosił z mocą który uzdrawiał chorych, który wypędzał z ludzi złe duchy. Pan Jezus cieszył się tak wielką popularnością, że nawet religijne autorytety uznały, iż koniecznie należy się przyjrzeć temu cieśli, który nie tylko naucza, ale dokonuje rzekomo wielu cudów. A On, jak czytamy, głosił im, słowo. Wyjaśniał pisma, tłumaczył, napominał, wzywał do żywej wiary. I w trakcie jego kazania coś zaczęło się sypać słuchaczom na głowę. <grych> Z sufitu, który prawdopodobnie nie był wyższy od tego, może nawet niższy, zaczęły spadać wyschłe gałązki, kawałki gliny,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 Łożu. Wcieliście kiedyś coś takiego? Leży chory człowiek, sparaliżowany, i czterech ludzi go dźwiga ulicą. No, wzbudza zainteresowanie. Wyobrażam sobie zatrzymujących się przechodniów, odwracających z niedowierzaniem głowy. A gdzie oni go niosą? Po co? Dlaczego? Nie wiem, kim było tych czterech dla tego sparaliżowanego nieszczęśnika. Czy byli to członkowie jego rodziny? Czy byli to jacyś życzliwi sąsiedzi? Czy byli to jego przyjaciele? W żadnej z Ewangelii nie otrzymujemy odpowiedzi na te pytania. Kimkolwiek byli, los tego człowieka nie był im obojętny. Kochali go i chcieli mu pomóc. Jeśli masz takich członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół, to wiedz, że masz wielki skarb, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. Możesz sobie kupić wiele rzeczy, ale nie jesteś w stanie kupić prawdziwej miłości, prawdziwej przyjaźni, prawdziwej troski. Jakże to piękny obraz tych czterech, którzy darzyli go miłością, w obliczu jakże powszechnej obojętności i znieczulicy. Ci ludzie nie tylko współczuli i użalali się nad losem tego chorego człowieka, ale byli gotowi zadźwigać go razem z jego łożem do Pana Jezusa który jak wierzyli, mógł mu pomóc. Oni nie mogli go uzdrowić. Oni nie byli w stanie zaradzić temu, co było przyczyną jego paraliżu. Ale słyszeli, że jest ktoś, kto może pomóc. I to, co wierzyli, że mogą zrobić, to zanieść go do tego, który może pomóc. Czyż nie jest to piękny obraz i naszej misji, bracia i siostry? Czy my na tyle współczujemy naszym bliskim, członkom naszych rodzin, sąsiadom, znajomym, że jesteśmy gotowi dźwigać ich do Pana Jezusa? Ale powiecie, a oni przecież nie są sparaliżowani, oni sami mogą pójść. Naprawdę? Nie są? Paraliż to doskonały, choć smutny obraz stanu ludzkiej duszy oddzielonej od Boga. Niektórzy porównują chrześcijaństwo do laski dla słabeuszy. Twierdzą, że oni... Nie potrzebują chrześcijaństwa, nie potrzebują Boga, bo dobrze sobie radzą i cieszą się swoim życiem, a chrześcijaństwo i wiara i Bóg to jest dla takich słabeuszy, którzy muszą o laseczce sobie jakoś radzić i śmieją się z tych, którzy potrzebują wiary w Boga, którą właśnie przyrównują do takiej laski dla niedołężnych. Ale to porównanie jest zupełnie nieadekwatne do ludzkiej kondycji. Nie dlatego, że jest przerysowane, wręcz przeciwnie, dlatego, że w ogóle nie odzwierciedla ludzkiego dramatu. Ludzie z pomocą laski są w stanie się poruszać i choć z trudnością jakoś sobie radzą. Biblia nie mówi, że ludzie są w potrzebie laski, że są w potrzebie jakiegoś tylko wsparcia i pomocy, nic z tych rzeczy. Nasz stan bez Boga jest tak opłakany, że potrzebujemy czegoś daleko, daleko więcej niż tylko laski. Jesteśmy totalnie obezwładnieni przez grzech, do cna duchowo zrujnowani i zdewastowani, niezdolni by wykonać najmniejszy nawet krok w dobrym kierunku. Taki jest stan człowieka bez Boga, nawet jeśli jest zdrowy, nawet jeśli jest przy zdrowych zmysłach, nawet jeśli mu się powodzi w małżeństwie finansowo czy w jakikolwiek inny sposób. Z Bożej perspektywy jest totalnie sparaliżowany, jest totalnie niezdolny, by zrobić jakikolwiek dobry krok uczynić jakąkolwiek dobrą rzecz. Wszelkie jego cnoty i wszelkie jego starania, cokolwiek czyni, jest, jak Słowo Boże mówi, jak nieczysta, brudna szata. Taki jest stan człowieka bez Boga. To, czego potrzebujemy, to nie laski, na której możemy się oprzeć, ale cudu podniesienia nas z duchowego paraliżu, udzielenia nam zdolności powstania i poruszania się. I tego cudu może dokonać w nas tylko i wyłącznie osobiste spotkanie z Panem Jezusem, Bożym Synem, który jedynie ma moc uwolnić nas od duchowego bezwładu. Żaden człowiek, żadna instytucja, żadna religia, żaden kościół nie jest w stanie tego dla nas uczynić. Może to uczynić tylko Pan Jezus Chrystus. I wielu ludzi nie ma mocy, by się sami do Niego dostać. Potrzebują pomocy, potrzebują kogoś, kto ich do tego Pana Jezusa zadźwiga. Tych czterech ludzi widziało w Panu Jezusie jedyną nadzieję dla swojego sparaliżowanego kompana i byli zdeterminowani, aby za wszelką cenę umożliwić mu bezpośrednie spotkanie z Jezusem. Kiedy jednak dotarli do domu, w którym był Jezus, nie mogli dostać się do środka z powodu tłumu, nawet na zewnątrz tłoczyli się ludzie i nie było możliwe, aby się przez nich przepchać z łóżkiem do środka. Może jeden jakby tam, wiecie, się zaczął rozpychać powoli, jakoś by się tam do, do, do przodu udało mu przepchać. Ale z łóżkiem nie było szans. Wszyscy chcieli tam być jak najbliżej Jezusa. Wszyscy chcieli go słyszeć, wszyscy próbowali się tam go dotknąć, jeśli to możliwe. Co mieli zrobić? No, mogli zawrócić do domu i uznać, zrobili co mogli, ale nie udało się. Może nawet taka była Boża wola? Jeśli Bóg by chciał, żeby spotkali Jezusa, to. Nie byłoby takich przeszkód. Wielu ludzi tak myśli. Wielu ludzi myśli, że jak coś jest Bożą wolą, to po prostu będzie szło jak spadka. Że Pan Bóg wszystkie przeszkody pousuwa i tylko kroczymy w zwycięstwie i jest po prostu cudownie. Wielu ludzi błędnie odczytuje niesprzyjające okoliczności jako wyraz Bożej dezaprobaty, podczas gdy bardzo często przeszkody i trudności są sprawdzianem naszej wiary. Jak bardzo zależy nam, by dostać się do Boga? Czy będziemy wytrwali w dążeniu do Niego? Czy gdy napotkamy przeszkody, wycofamy się? Ilu ludzi zatrzymało się w połowie drogi? Pomyślmy, jaką tragedią jest los tych wszystkich, którzy wrócili rozczarowani, dotarłszy do samych drzwi, za którymi czekał ich Boży cud. Biblia nieustannie wzywa nas do wytrwałości i cierpliwości, nieustawania, nie poddawania się. I tych czterech ludzi nie zamierzało dźwigać z powrotem sparaliżowanego, ale byli zdeterminowani, by dostać się do Jezusa bez względu na wszelkie przeciwności bez względu na niezadowolenie czy inne negatywne reakcje postronnych świadków, bez względu nawet na koszty, które musieliby ponieść. Skoro nie mogli przedostać się przez otaczający dom tłum, postanowili wejść na dach. I w tamtych czasach, w tamtym regionie dachy, spełniały rolę dzisiejszych tarasów. Przy ścianie domu znajdowały się schody, po których można było łatwo wejść na dach. Ponadto domy bardzo często przylegały do siebie albo były budowane tak blisko siebie, że wystarczyło zrobić krok, aby przejść z jednego dachu na drugi dach. Dachy były budowane z wielu warstw. Na solidnych belkach opartych na ścianach kładziono rozłożyste gałęzie, które pokrywano mniejszymi gałązkami i patykami, a następnie całość zalepiano gliną. Udeptywano to wszystko, czekali aż wyschnie i kolejna warstwa, i tak to, aż to było takie solidne, że można było swobodnie po tym chodzić. Latem wyrastała na tym trawa, te domy pięknie wyglądały z, z trawą na dachu, i tam ludzie sobie siedzieli, jedli, spali nieraz nawet, bo tak było ciepło. A więc w ten sposób budowali taki wielowarstwowy dach, który mógł mieć nawet dobrze ponad pół metra grubości, 70-80 centymetrów. I wyobraźmy sobie tych czterech ludzi dobierających się do tego dachu, zdejmujących jego kolejne warstwy. Nie wiem, czy tam jakąś łopatkę sobie zrobili, czy coś mieli, jakieś narzędzia, czy coś tam chwycili, czym ten dach rozbierali, ale wiedzieli, że to jedyny sposób, żeby się do Pana Jezusa jakoś dostać. Mogli poczekać na przykład przed drzwiami, ja sobie myślałem, czemu nie poczekali do wieczora, albo do rana chociażby, albo tam czekali, aż Jezus wyjdzie, ale oni najwyraźniej nie wpadli na to, albo uznali, że nie ma co czekać, że nie doczekają się, nie wiem. Zdecydowali, że wchodzą na dach i rozbierają dach i tego człowieka tam jakoś przed Pana Jezusa uda im się przez ten dach wstawić. Jak myślicie, zareagowali słuchacze Pana Jezusa, którzy siedzieli w domu, podnosili głowy i zastanawiali się nad tym, co tam się nad nimi dzieje? Być może niektórzy oburzeni strzepywali ze swoich szat spadające na nich suche liście, gałązki, kawałki zesłej z gliny. Wyobrażam sobie tych faryzeuszy z samej Jerozolimy, pięknie wystrojonych, a tutaj dach się trzęsie i coś tam się wysypuje na nich. A Pan Jezus czy nadal głosił, czy zatrzymał się? i z zainteresowaniem wpatrywał się w otwierający się nad jego głową sufit. Czytamy, że zrobili tak duży otwór, że byli w stanie spuścić łoże, na którym leżał paralityk. Nie czytamy, by się pytali, czy mogą to zrobić, że małą dziurkę zrobili, halo, czy możemy jeszcze rozerwać trochę dachu? Nie pytali się, po prostu rwali to wszystko. To niezbyt kulturalnie. Nie czytamy, by w jakikolwiek się sposób tłumaczyli, przepraszamy, że jeszcze musimy trochę rozerwać tego dachu, troszkę musimy powiększyć ten otwór, czy że prosili o cokolwiek. W ogóle tu nie ma żadnej jakby rozmowy. Oni po prostu pracowali tam, rwali ten dach, robili taką dużą dziurę, żeby tam to łoże się zmieściło z tym człowiekiem. Po prostu zdjęli fragment dachu i przez powstały otwór spuścili łoże, a na tym łożu leżał chory człowiek. To musiała być niezwykła scena. I wyobraźcie sobie, jak ten człowiek się musiał czuć. Być może był umorusany, pobrudzony od tej rozbiórki dachu, zawstydzony, zażenowany, skonsternowany. Wszyscy na niego patrzą, na tym łożu. On, wiecie, sparaliżowany. To nie jest przyjemny widok i tacy ludzie nie chcą być na widoku publicznym. Ale w tym wszystkim wierzę pełen nadziei, że trud jego czterech przyjaciół nie był daremny. I że ten Boży posłaniec, przed którym teraz został złożony, odmieni jego smutny los. I to, co się dalej wydarzyło, wprowadziło totalny zamęt w umysłach tych, którzy tam byli. To, co się dalej wydarzyło, wprawiło wielkie zdumienie samego paralityka, jego czterech przyjaciół, faryzeuszy i cały zgromadzony tłum, jeśli uważnie czytamy ten fragment, to słowa, które Pan Jezus kieruje do tego człowieka, powinny nas zdumieć. Powinny zrodzić w nas pytania, ale tymi pytaniami zajmiemy się, jak Bóg pozwoli, dopiero za tydzień. Dzisiaj natomiast, prośmy, aby Duch Święty lepiej uświadomił nam dramatyczny stan każdego, nieodrodzonego duchowo człowieka, którego obrazuje ten paralityk, stan grzeszników, którzy nie są w stanie sami sobie pomóc, którzy potrzebują życzliwych przyjaciół, którzy przyniosą ich do Jezusa przez modlitwę, przez świadectwo świętego życia, przez dobre uczynki. Przez zwiastowanie im Ewangelii. Oby Bóg na nowo pokazał nam, w jak tragicznym stanie jest każdy człowiek, który nie zna łaski i zbawienia Pana Jezusa Chrystusa. Jakże często przyzwyczajamy się do tego pokoju, który wypełnia nasze serca. Jakże często przyzwyczajamy się do tej ufności, patrzenia w przyszłość, bez lęku, bez obawy gdy Bóg zabrał strach przed śmiercią z naszych serc. I dla nas śmierć jest zyskiem. Nie żyjemy w strachu przed śmiercią, nie żyjemy w lęku przed niewiadomym, ale mamy pokój z Bogiem, mamy ufną nadzieję zmartwychwstania i życia w Jego Królestwie. Mam nadzieję, że tak jest, że mówię do tych, dla których te słowa są prawdą, że poznaliśmy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał siebie samego za nas, aby nastawić przed obliczem Boga czystych, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale świętych, nienagannych, w Jego sprawiedliwości przeodzianych. I my radujemy się z tego, śpiewamy o tym, przyzwyczajamy się do tego, ale jakże często gdzieś Zapominamy, że ludzie wokół nas tego nie znają, że ci wszyscy, którzy nie doświadczyli tego samego, żyją w ciągłym niezadowoleniu. Cokolwiek próbują w tym świecie, nie przynosi im satysfakcji. Ich serca są w ciągłym rozdarciu, w pełne niepokoju. Owszem, dzisiaj świat zapewnia całą masę narzędzi, by ten głos sumienia zagłuszyć. Dzisiaj... Świat jest pełen narzędzi zagłuszania ludzkiego serca i sprawiania, że ludzie są w takim amoku, zapracowani, zagonieni, zatroskani, że często nawet nie mają czasu, by w ciszy usiąść i wsłuchać się w płacz własnego serca. U wielu ludzi od rana jest włączony telewizor, żeby zagłuszyć ich własne myśli, a byłem w szoku, jak mieszkaliśmy jeszcze w bloku i niejednokrotnie rano wstawałem i patrzę, to już telewizory się naprzeciwko świecą u sąsiadów. Szok se myślę, od rana ci ludzie wstają jeszcze przed pracą, oni muszą włączyć, nie potrafią w ciszy nawet śniadania zjeść, ale muszą, żeby coś im grało, coś do nich mówiło, bo nie radzą sobie z myślami, nie potrafią w ciszy po prostu być ze sobą samym, jeśli nie z Bogiem. Gdzieś potrzebują ciągłej rozrywki, ciągłej muzyki, ciągłych jakichś bodźców, ciągle coś, bo są puści, bo nie ma w nich nic takiego, co by ich syciło. I potrzebują ciągłych bodźców z zewnątrz, ciągłych bodźców z zewnątrz. I dzisiaj dla wielu ludzi to jest norma, to jest po prostu codzienne życie. Nie wyobrażają sobie inaczej, żeby rozpocząć dzień po cichu, po prostu wyciszyć się. Przed Bogiem i znaleźć w Nim ufność, nadzieję, siłę na zrobienie tego, co dzisiaj przed nami nie serce bezbożnego czytamy jest jak rozszalałe morze, ciągle wmiotanej różnymi wichrami. Nie ma bezbożny pokoju, nie ma w sobie życia, stan człowieka bez Boga jest opłakanym stanem. Na zewnątrz wielu z nich sprawia wrażenie, że żyją. Na zewnątrz wielu z nich wydaje się zadowolonych i szczęśliwych i mówią, nie potrzebuję twojego Boga, nie potrzebuję twojej Ewangelii, nie potrzebuję twojego Jezusa. Ja mam swoją religię, ja mam swoją wiarę, ja mam swoje, a jeśli nawet nie mam, to i tak tego nie potrzebuję. Ale przecież my byliśmy po tamtej stronie. Dobrze wiemy, jak puste było nasze życie, jak puste były nasze serca bez Jezusa. Dobrze wiemy, jak nie byliśmy w stanie zaspokoić tego ciągłego jakiegoś niezadowolenia, braku satysfakcji. Próbowaliśmy to i tamto. Myśleliśmy, jak to kupimy, jak to zdobędziemy, jak to nam się uda. Wiele nam się nie udało, ale jak nam się udało, to co? Już mieliśmy wszystko, byliśmy na szczycie świata? Nie, okazało się, że jeszcze są kolejne góry, na które trzeba się wdrapywać i może tam coś będzie. Człowiek bez Boga jest człowiekiem duchowo sparaliżowanym, niezdolnym, by czynić dobrze, skazanym na marną egzystencję tutaj i na wieczną śmierć wieczności. Dlatego my, którzy doświadczyliśmy zbawienia, nad którymi zajaśniało światło Ewangelii Bożej, nie zatrzymujmy się, nie zniechęcajmy się gdy napotykają nas rozliczne przeszkody na naszej drodze, doprowadzenia ich do Chrystusa Pana. Nie rezygnujmy, nie cofajmy się. Bożą wolą jest, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Wolą Bożą jest, aby wszyscy byli zbawieni. To jest wyraźnie napisane. Bóg nie raduje się ze śmierci grzesznika. Czytamy, że całe niebo natomiast raduje się, gdy jeden grzesznik się nawraca. Taka jest Boża wola, takie jest Boże serce. Jego pragnieniem jest zbawienie każdego. Ale są przeszkody, są trudności, są przeciwności. I my nie możemy się nimi zniechęcić. My nie możemy się zatrzymać, my nie możemy zawrócić do domu i powiedzieć trudno. Musisz tak już zostać w swym duchowym paraliżu. nie. Choćbyśmy latami mieli się modlić, choćbyśmy latami mieli świadczyć, nie ustawajmy, nie ustawajmy, ale bądźmy wytrwali i bądźmy cierpliwi i nie traćmy nadziei. Bądźmy jak ci czterej przyjaciele, którzy nie ustaną, póki nie znajdą jakiegoś sposobu, żeby tych ludzi do Jezusa doprowadzić. Oby Bóg dał nam taką gorliwość, oby Bóg pomógł nam, być na tyle twórczymi, na tyle zdeterminowanymi, żeby nie zostawić ich w tym opłakanym stanie, ale podejmować coraz to nowe wysiłki, by przyprowadzić ich do Jezusa, Zbawiciela. Tylko On może ich podnieść z ich duchowego paraliżu. Jezus i dziś kieruje słowa przebaczenia do skażonych grzechem dusz. Jezus i dziś uzdrawia paralityków. Przede wszystkim, jak tutaj widzimy w tej historii, najpierw dotyka się ich dusz, najpierw zajmuje się problemem ich grzechu, ich winy, a potem uzdalnia, by powstali i prowadzili nowe życie. Chwała Mu za to. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie Boże nasz, wołamy do Ciebie, aby ta historia z Ewangelii Ożyła dzisiaj w sercu każdego z nas Abyśmy na nowo uświadomili sobie Opłakany stan każdego grzesznika Który nie zna Ciebie Panie jeśli są pośród nas Ci którzy jeszcze do Ciebie nie przyszli Ci którzy jeszcze nie doświadczyli Twojego uzdrowieńczego dotknięcia W których duszach nie zajaśniała Światłość Chrystusa Modlimy się abyś się nad nimi zmiłował abyś w swojej łasce objawił im siebie, Panie, i przeniósł ich z śmierci do żywota. Wyrwał ich z tego duchowego paraliżu i uzdolnił, by mogli chodzić i żyć i pracować dla Twojej chwały. Panie nasz, modlimy się o nas, którzy poznaliśmy już Ciebie i doświadczyliśmy tego cudownego uzdrowienia naszych dusz i w jakiej mierze też naszych ciał, naszych umysłów, Panie, daj byśmy radując się z naszego zbawienia, nie zapominali o tych wszystkich wokół, którzy jeszcze Ciebie nie znają, ale połóż większą troskę, abyśmy podejmowali wsparci Twym Duchem, wszelkie działania, by im pomóc, by ich do Ciebie przyprowadzić, byśmy nie ustawali w modlitwie za nimi, byśmy nie ustawali w prowadzeniu takiego życia, które nie przynosi Tobie hańby, ale przynosi prawdziwie świadectwo, że jest żywy Bóg, który zmienia życie ludzi. Pomóż nam w tym drogi Panie. Daj nam też odwagę i mądrość, i łagodność w zwiastowaniu Twojej Ewangelii, dzieleniu się Słowem życia. Prosimy, prosimy o Twe dzieło w naszym życiu i Twoje dzieło łaski i zbawienia, i duchowego uzdrowienia, i fizycznego uzdrowienia. Panie, by się objawiała i pośród nas Twoja moc, nie nasza moc ale Twoja moc. My wyznajemy naszą słabość, naszą niemoc i oczekujemy Twojej, Panie, łaski, Twojej mocy, Twojego wyzwolenia z wszelkich więzów, wypędzenia wszelkich złych duchów, oczyszczenia, przemiany. Wiemy, że jesteś wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I w tej ufności do Ciebie się modlimy. Amen.